W trakcie ceremonii występował słynny zespół muzyków wazów, uważany za jeden z lepszych w Europie. Według relacji noncjusza papieskiego kapela podzielona na 20 chórów wydawała nieskończoność głosów o miłym dźwięku. Pewnym wydarzeniem była obecność jezuitów, których monarcha nie lubił, ale zgodnie z tradycją swojej rodziny popierała ich nowa monarchini. Tym razem podczaszy litewski Tyszkiewicz chciał asystować przy stole na równi z podczaszym koronnym. Władysław jednak zdecydowanie odmówił, gdyż obowiązywał zwyczaj, że litewscy dostojnicy nie pełnili funkcji w koronie, a koronni w Wielkim Księstwie. Nie wszystkie atrakcje szykowane na uroczystości koronacyjne udały się. Niepowodzeniem zakończyły się popisy pirotechniczne w specjalnie wzniesionej budowli, gdyż umieszczone tam ładunki wybuchły jednocześnie podczas gdy miały eksplodować kolejno. Nie zdążono także przygotować opery, której libretto dla uczczenia nowej monarchii nie było oparte na życiorysie jej patronki świętej Cecylii. Ze względu na wyjątkową okazję zamówiono specjalnie drogie kostiumy. Musiano więc operę zastąpić baletem pod tytułem Więzienie Amora, a świętą Cecylię wystawiono dopiero 23 września. Spektakl ten trwał aż 7 godzin, od piątej po południu do północy. Natomiast we właściwym czasie ukazały się poematy panegiryczne po łacinie, niemieckiego poety Opica, Szymona Dachiusa i jezuity ojca Rywaskiego, a po polsku Speronowicza życzenia najjaśniejszym Władysławowi IV i Cecylii Renacie na dostojne zaślubiny. Fakt koronacji poza Wawelem nie był popularny i na najbliższym sejmie postanowiono, aby wszystkich następnych dokonywać w Krakowie. Uchwały te jednak niezbyt przestrzegano, gdyż Warszawa jeszcze dwukrotnie była miejscem wieńczenia monarchów. W roku 1638 Sejm zatwierdził oprawę Nowej Królowej, której zabezpieczenie stanowiły w koronie Niepołomice, Knyszyn, Krzeczewy, Stanisławów, Kamieniec Mazowiecki, Tykocin, Ujście z Piłą, Brodnica, Golub i Tuchola, a w Wielkim Księstwie Bobrujsk ze wszystkimi włościami oraz Jurborg. Poza tym, zgodnie ze zwyczajem, król przyznał małżonce 2000 złotych rocznie ze swej szkatuły. W osobie Cecylii Renaty Polska zyskała monarchinie posiadającą szereg zalet. Miała ona bardzo dobre serce i nieraz wstawiała się do męża za różnymi pokrzywdzonymi. Po jej śmierci anonimowy pan Giryk głosił, aby uciski wszystkie ustały, króla błagała. Nie mając wielkich wpływów na politykę, była w niej dobrze zorientowana, a swoje funkcje reprezentacyjne pełniła wzorowo. Powszechnie określano ją jako poważną. Jej wspaniałe koligacje podnosiły prestiż polskiej korony w oczach cudzoziemców, a i szlachcie się one podobały. Wychowana w zasadach etyki wzorowanej na hiszpańskiej, która monarchom zapewniała stanowisko zupełnie szczególne oraz w przekonaniu o wyjątkowym znaczeniu własnego pochodzenia, Umiała się jakoś dostosować do polskiej demokracji Szacheckiej. Interesowała się ludźmi i bardzo po kobiecemu śledziła rywalizację o tę samą pannę dwóch radziwiłów, starego Albrychta Stanisława i młodszego Janusza, sympatyzując tym drugim, pomimo że był protestantem. Lubiła swatać swoje dworki, a potem uroczyście wydawała je za mąż. Pannę Osolińską za chorążego Sochaczewskiego-Lipskiego, Włoszkę Skroli za marszałka wielkiego Kazimierza Lwaasa Pieche, Panny Malińską, Zamiecznika, Przemyskiego, Krasickiego. Była zorganizowana, a na tle wyjątkowo źle gospodarującego swoimi zasobami małżonka odznaczała się dużymi zdolnościami finansowymi, przy czym niektórzy zarzucali jej nawet chciwość. Niewątpliwie była obca dla swoich poddanych, nie znając nawet ich języka, ale potrafiła taktownie nie akcentować wszystkiego, co ją od nich dzieliło, dzięki czemu zdobyła sobie popularność. Polakom podobało się poza tym, że lubiła polować, mniejsze znaczenie przypisywali natomiast jej wykształceniu i zamiłowaniom artystycznym. Władysław IV był początkowo wyjątkowo popularnym królem, gdyż od dzieciństwa podkreślał swoją polskość i często po polsku chodził ubrany. Poza tym posiadał talent zjednywania ludzi uśmiechem, życzliwością i dowcipem i łatwo nawiązywał kontakty z otoczeniem. Miał ogromne ambicje, których niezaspokojenie, pomimo osiągnięcia korony, powodowało reakcje neurotyczne o charakterze melancholii. Przez całe życie marzył przynajmniej o małym księstwie, w którym mógłby sprawować absolutne rządy. W dzieciństwie dość religijny później raził wielu niezbyt skrupulatnym przestrzeganiem zaleceń kościelnych, choć po czterdziestym roku życia znów zaczął nieco gorliwiej praktykować. Rozrzutny stale tonął w długach. Był niewątpliwie inteligentny i kulturalny i miewał niesłychanie odważne pomysły, jak na przykład przekopanie kanału, który połączyłby Morze Czarne z Bałtykiem. Jak to ujął Władysław Czapliński, Waza miał liczne zalety, ujawniające się całkowicie w okresach pełnej aktywności politycznej. Był utalentowanym dowódcą, który rozbudowując piechotę i artylerię oraz doceniając znaczenie floty, w poważnym stopniu modernizował Wojsko Polskie. W charakterze męża stanu chętnie zajmował się sprawami państwowymi. I gotów był im poświęcać dużo czasu. Wyróżniał się jako władca tolerancyjny, traktujący odmienne wierzenia w sposób prawie niespotykany w dobie okrutnych wojen religijnych i marzący o porozumieniu wszystkich wyznań chrześcijańskich. Za największą wadę Władysława IV jako monarchy profesor Czapliński uważa za ślepienie nierealną nadzieją odzyskania tronu szwedzkiego, choć inni autorzy chwalili króla właśnie z powodu tworzenia wielkich wizji politycznych. Pając liczne przygody miłosne, Waza nie przywiązywał się silniej do żadnej kobiety. W chwili ślubu faworytą jego była lwowianka Jadwiga Łuszkowska, Jadwiszka, pochodząca z mieszczańskiej rodziny. Stosunek ten trwał wiele lat, a kochanka mieszkała na zamku, skąd król dopiero dosłownie w przeddzień przyjazdu żony przeniósł ją do pałacu jazdowskiego. Jadwiga rzadko pokazywała się publicznie. Sprawą posiadającą specjalnie duże znaczenie dla żony była chorowitość monarchy. Władysław od stosunkowo młodego wieku cierpiał na różnorodne dolegliwości. Dzisiaj podejrzewa się u niego reumatyzm, podagrę i kamicę nerkową, a niektóre objawy mogłyby także sugerować alergię. Współcześni odnotowywali przede wszystkim silne bóle i niemożność chodzenia. Król całymi tygodniami leżał w łóżku bądź był noszony w lektyce. Nieraz nogę miał obandażowaną, i odzianą w wielki futrzany trzewik. Dla otoczenia ogromnie uciążliwy był sposób reagowania monarchy na te dolegliwości. W czasie napadów bólów, jak pisał Albrecht Stanisław Radziwiłł, wołaniami i stękaniami pokoje napełniał, a niekiedy krzyczał tak głośno, że słychać go było nawet w odległych częściach zamku. Łatwo się wówczas gniewał i bądź wymyślał osobom pielęgnującym, bądź się ofukiwał, bądź wreszcie w jakiś inny sposób pokazywał im swoje zniecierpliwienie. Poza tym nie starał się skrywać swoich dolegliwości, co ograniczyło nawet z pewną teatralnością. Nieraz na przykład był wnoszony w łóżku na posiedzenie Sejmu, choć może czasami mógłby spróbować zejść tam o własnych siłach. W rezultacie sytuacja Cecylii Renaty, siedzącej tygodniami u wezgłowia cierpiącego, zniecierpliwionego nią męża, była często bardzo trudna, a pierwsze gwałtowne bóle w okresie małżeństwa rozpoczęły się dosłownie zaraz po ślubie. Pożycie Władysława IV z małżonką przebiegało początkowo bez większych zgrzytów, choć nieładna królowa nie stanowiła większej atrakcji dla otyłego uwodziciela. Nie miała też dostatecznie silnej indywidualności, aby się oprzeć jego rozkazom i kaprysom. Niemniej potrafiła przeforsować kilka ważnych dla siebie spraw. Przede wszystkim całkowicie oddaliła jadwiszkę, która właśnie wówczas zaszła w ciąże. Pod wpływem żony Władysław wydał łóżkowską za Jana Wypyskiego, któremu nadał starostwo mereckie, w związku z czym zamiast kapitanatus merecensis nazywano je złośliwie meretricensis. Syn królewski urodzony przez Jadwiszkę przewędrował później całą Europę używając nazwiska hrabiego Wazy, hrabiego Wassenau względnie Wassenhof. Odesłanie z Warszawy nie oznaczało jednak pełnego zerwania z dotychczasową faworytą, Gdyż król polubił polowania w lasach mereckich. Innym sukcesem Cecylii Renaty był fakt, że zyskała wpływ na rozdawanie urzędów. Zapewniło jej to nie tylko duże dochody, ale i określone położenie, zmuszając butnych magnatów do liczenia się z monarchinią. Wreszcie przyczyniła się do tego, że mąż coraz bardziej przestrzegał zaleceń kościelnych. Pod jej wpływem w Wielki Czwartek zaczął myć nogi ubogim, w Wielki Piątek odwiedzać groby w kilku kościołach warszawskich a na Ciało brać udział w procesjach. Królowa potrafiła poza tym zmniejszyć niechęć króla do jezuitów i wprowadzić ich do swego otoczenia. Mile układały się stosunki Cecylii Renaty ze szwagrami, którzy byli zresztą jej ciotecznym rodzeństwem. Przy życiu pozostało wówczas tylko dwóch królewiczów, Jan Kazimierz i Karol Ferdynand, gdyż dwaj pozostali zmarli w młodym wieku. Starszy z braci, Jan Kazimierz, sprawiał rodzinie wiele kłopotów, Sytuacja jego w szlacheckiej Rzeczypospolitej była rzeczywiście zupełnie nieokreślona, co sprzyjało powstawaniu u niezrównoważonego Kulewicza nieodpowiedzialnych reakcji. W dodatku zakochał się w pannie Lucretii Gulenstern, dwórce swej siostry Anny Katarzyny Konstancji i chciał się żenić ku przerażaniu Władysława IV. Gulensternowie, zwani w języku szwedzkim Guljenstierna opuścili jako stronnicy króla Zygmunta III Szwecji i schronili się w Polsce. Dziewczynę błyskawicznie wydano za starostę warszawskiego Grzybowskiego. Zawiedziony Jan Kazimierz popadł w przejściowy konflikt z bratem i wkrótce w styczniu opuścił Polskę, udając się początkowo do Wiednia, a później do Hiszpanii, gdzie spodziewał się otrzymać godne swego pochodzenia stanowisko. Jednak po drodze na Morzu Śródziemnym został zatrzymany przez Francuzów toczących wojnę z Hiszpanami. Uwięzienie wazy stojącego najbliżej tronu było świadomym policzkiem wymierzonym przez kardynała Richelieu królowi polskiemu związanemu z Habsburgami. Uwolnienie brata stało się więc jednym z ważniejszych celów dyplomatycznych zabiegów Władysława IV. Drugi królewicz, Karol Ferdynand, często przebywał na warszawskim dworze, ale odgrywał na nim niewielką rolę. Królewna Anna była ulubienicą monarchy i miała nań określony wpływ. Będąc o 8 lat młodsza od Cecylii Renaty, Pozostawała z nią w bardzo zażyłych stosunkach i czasami obie potrafiły wspólnie przeforsować jakieś swoje zamiary u Władysława. Swaty Anny z arcyksięciem tyrolskim szły opornie, nie tyle dlatego, że Kulewna była znacznie starsza, ile ze względu na niewielki posag, jaki Władysław mógł przyrodniej siostrze zapewnić. Na dworze warszawskim istniały wówczas dwa stronnictwa. Trzeba jednak zaznaczyć, że słowo dwór określało zupełnie coś innego niż to, do czego Cecylia Renata była przyzwyczajona w Wiedniu. Jak to ujął nuncjusz papieski, stosunki panujące na Zamku Królewskim znacznie bardziej przypominały spotykane w siedzibach polskich magnatów niż w rezydencjach innych monarchów europejskich. Władysław IV nie lubił etykiety, zresztą niechętna jej także była szlachta obawiająca się wywyższenia monarchy. W rezultacie król i królowa ubierali się i jedli prywatnie, korzystając jedynie z pomocy pokojowej służby. Uroczyste uczty odbywały się rzadko. Ustawiano wówczas cztery stoły, jeden na podwyższeniu dla pary monarszej, z którymi biesiadowali królewna, królewicze, obcy posłowie, prymas i dwóch wyróżnionych dostojników, a trzy dla pozostałych senatorów. Problemem nieznanym innym panującym, były zdarzające się okresowo drastyczne sytuacje powstające w następstwie deficytu skarbu. W takich chwilach na zamku kucharze nie mieli co gotować i król musiał się zadowalać najskromniejszym posiłkiem, a jego dworzanie szli pożywiać się u znajomych mieszczan. Kupcy warszawscy nie sprzedawali Władysławowi nic na kredyt, domagając się niezwłocznego pokrycia należności gotówką. Skupieni w otoczeniu monarchy magnaci dzielili się na dwie koterie – Jedna była ultrakatolicka i stąd sprzymierzyła się Cecylia Renata. Do grupy tej należał kanclerz koronny Jerzy Osoliński, kanclerz wielkiego księstwa Albrecht Stanisław Radziwiłł i kanclerz królowej ksiądz Gniewosz. Był z nimi także związany wpływowy kapucyn Manni, który swego czasu organizował małżeństwo pary królewskiej oraz biskup chaumiński Jan Lipski. Ten ostatni dzięki poparciu Cecylii Renaty i Osolińskiego, po śmierci prymasa Jana Wężyka został jego następcą i odbył ingres do katedry gnieźnieńskiej 22 sierpnia 1639 roku. Przywódcą grupy przeciwnej, wrogiej królowej, był przyjaciel lat dziecinnych Władysława Kazanowski, współtowarzysz i organizator monarszych hulanek i przygód miłosnych, a związani z nim byli inni ulubieńcy władcy, bracia Denhofowie. W miarę jak Cecilia Renata zdobywała wpływ na rozdawnictwo urzędów, stosunki pomiędzy obiema grupami zaostrzyły się. Kazanowski jawnie podburzał Władysława przeciw żonie, docinając, że daje nad sobą panować kobiecie. Pewnym, choć mało wpływowym oparciem królowej w tych rozgrywkach był jej frau Cymer, którego ochmistrzynią pozostawała bratowa kapucyna, hrabina Mani. Frau Cymer ten w dużym stopniu składał się z Niemek. Ulubienicą Cecylii Renaty była zwłaszcza zaufana dworka panna von Ekelin. Królowa wyróżniała poza tym także pannę von Eckenberg Od chwili ślubu Władysław często chorował. Nawet planowane bezpośrednio po weselu łowy w Płońsku trzeba było odłożyć. Na polowanie małżonkowi wybrali się wspólnie dopiero w maju następnego roku. Uprzednio król najczęściej przebywał w łóżku. Należało też zrezygnować z przygotowanej na czerwiec 1638 roku pielgrzymki do Częstochowy. W tej sytuacji powstał pomysł podróży leczniczej do Wód w uzdrowisku Baden. Dla senatorów projekt wyjazdu monarchy z kraju był zupełną nowością i część z nich z Hetmanem Koniec Polskim na czele była temu zdecydowanie przeciwna. Również znaczna grupa lekarzy nie pochwalała proponowanej przez innych metody terapeutycznej. Jednak właśnie wówczas przyszła wieść o uwięzieniu we Francji Jana Kazimierza. Władysław już wcześniej odczuwał potrzebę spotkania się z cesarzem, więc podjął ostateczną decyzję podróży. Nic nie wiadomo o poglądach Cecylii Renaty w tej sprawie. Dla niej perspektywa zobaczenia domu rodzinnego i rodzeństwa mogła mieć szczególne znaczenie. W drogę wyruszono na początku sierpnia 1638 roku. Orszak Królewski składał się z 1300 osób. Małżonką towarzyszyła królewna Anna, szereg dygnitarzy z żonami, w tym Osoliński, Kazanowski i Jakub Sobieski, ojciec przyszłego króla, który pozostawił diariusz podróży. Obecny był także poseł brandenburski, duża grupa jezuitów oraz lekarzy, chirurgów i aptekarzy, wśród których rej wodził przyboczny medyk królowej Jan Landsberg. Po drodze wstąpiono na Jasną Górę, a na Śląsku, w Nysie... Wspaniale podejmował rodzeństwo Karol Ferdynand jako biskup rocławski. 31 sierpnia otrzymano zaproszenie cesarzowej Marii Anny odwiedzenia Wiednia. Ferdynand III bawił wówczas w Czechach. A wieczorem tego dnia przyjechał arcyksiąże Leopold Wilhelm. Sobieski nie zanotował, jak Cecilia Renata powitała ukochanego brata. W całości podróż ta musiała budzić w niej mieszane uczucia, gdyż obok radości dostarczyła jej też dużo goryczy. Król czuł się różnie i część drogi odbył na koniu. 1 września orszak dotarł do wiednia, który objeżdżano, aby zaoszczędzić Władysławowi wstrząsów związanych z jazdą po Brukach. Tu rozpoczęły się przykre sytuacje. Witając gości, cesarzowa stała u szczytu schodów, nie wstępując z nich na spotkanie, jak tego oczekiwali Polacy. Poza tym parze monarszej przydzielono nie najlepsze apartamenty, czym się gryzł król Jegomość ale niemniej wstydziła się i gryzła królowa. Jedli ze sobą państwo pospołu, grała muzyka, ale jakoś kwaśno siedzieli. Następnego dnia małżonkowie pojechali złożyć uszanowanie cesarzowej wdowie Eleonorze Gonzaga Macosze Królowej, a wujęce Władysława. W dalszej drodze stale towarzyszył im Pfeflein, mający obecnie 24 lata i będący biskupem Pasawy, Strasburga, Halberstatu i Ołomuńca. Można sądzić, że z jego obecnością dla Cecylii Renaty związane były jasne chwile tej podróży. W Baden noszono króla do zdroju w cesarskiej lektyce. Często towarzyszył mu arcyksiąże i grupa senatorów. Królowa, królewna i niektóre panie dla pustowania, jak zanotował zgłoszony Sobieski, także nieraz zażywały kąpieli. W początkach października wyruszono w drogę powrotną. Monarcha czuł się rzeczywiście dobrze i urządzał polowania. 9 października ponownie zawitano do Wiednia. Tym razem cesarzowa Maria Anna zeszła na powitanie ze schodów. W stolicy zabawiono kilka dni i tu Władysław otrzymał pragi listy od Ferdynanda III proponujący spotkanie. Waza po naradzie senatorami przyjął tę propozycję. Szczegóły omówili ze strony polskiej Sobieski i Osoliński, a ze strony austriackiej Monte Cukoli i Frankenburg. Ustalono zasadę, że obaj monarchowie będą traktowani jako sobie równi. 17 października wyjechano z Wiednia, a następnego dnia odbyły się wielkie łowy. Spotkanie z cesarzem nastąpiło 22 października 1638 roku na Morawach w Mikułowie, Nikolsburgu. Ferdynand III, któremu towarzyszył młodszy brat, wyjechał witać gości przed miasto. Wszyscy wysiedli z karet, ale z powodu deszczu uroczystości musiano skrócić, a wygłoszenie pompatycznych mów senatorów polskich, dostojników austriackich, Odłożono do chwili znalezienia się pod dachem. Rozmawiano po włosku. W drodze do zamku cesarz zaprosił Cecylię Renatę do swego powozu, ale sam wsiadł pierwszy, łamiąc tym uprzednio zawartą umowę. Zepsuło to humory, zwłaszcza, że nadal Ferdynand podkreślał swą wyższość w stosunku do polskiego monarchy. W dodatku Władysławowi wróciły bóle, a ciepłe okłady nie pomagały. Głośno jęczał, w związku z czym szwagier uprzejmie proponował mu przedłużenie pobytu. Na uczcie wieczornej cesarz siedział pomiędzy siostrą a królem. Pomimo dobrej orkiestry nastroje nie poprawiły się. W ciągu następnych dwóch dni obaj monarchowie odbywali codzienne narady w cztery oczy. Ze względu na chorobę Władysława spotykano się w jego komnacie. Pierwsza rozmowa trwała ponad dwie godziny. W najważniejszych problemach nic nie przyniosła ona stronie polskiej. Cesarz nie mógł wiele zdziałać w sprawie uwolnienia Jana Kazimierza, i obawiał się, że mediacja Władysława w wojnie austriacko-szwedzkiej więcej zaszkodzi niż pomoże. Ale Ferdynand obiecał interweniować w sporze polsko-duńskim i zaakceptował drobne, zaczepne projekty Władysława w stosunku do, jak to obaj uważali, jego zbuntowanych skandynawskich poddanych. W spotkaniach towarzyskich król nie brał udziału, był stale w złym humorze i prawie nie opuszczał pokoju. Natomiast królowa jadała z braćmi, a towarzyszyła jej w tym królewna. Ostatniego dnia pobytu po obiedzie nastąpiła wymiana prezentów. Były one niesłychanie kosztowne i z nimi wiązały się największe wydatki tej podróży. Władysław podarował Ferdynandowi, między innymi zdobyte w 1612 roku na Kremlu, drogocenne czary moskiewskiej roboty. W czasie pożegnalnej uczty Kazanowski upił się i wszczął bijatykę z marszałkiem koronnym Łukaszem Opalińskim. Patrząc na to, cesarz z pogardą powiedział do swego dworzanina — — Oto się Polacy popili jak świnie! Usłyszała tę wypowiedź Cecylia Renata i osobiście rzuciła się rozdzielać walczących. W podróży powrotnej Władysław wciąż jęczał i narzekał i prawie całą drogę przebywał w lektyce. Wkrótce po powrocie do Warszawy dwór wyruszył w nową podróż, tym razem do Wilna. Parze monarszy jak zawsze towarzyszyła królewna, a ponadto królewicz Karol Ferdynand. Ogółem ciągnęło trzydzieści wozów. Po drodze w Grodnie nastąpiło spotkanie z elektorem brandenburskim, na którym omówiono antyszwedzkie zaczepki. Uroczysty wjazd do stolicy Wielkiego Księstwa odbył się 6 stycznia 1639 roku. Cecylia Renata posłużyła się tą samą wspaniałą karetą, w której przybyła z Wiednia do Warszawy. W czasie pobytu w Wilnie ważnym wydarzeniem był hołd złożony Władysławowi przez lennika kurlandzkiego księcia Jana Kettlera. Na Litwie król czuł się lepiej, jeździł polować do Merecza, co musiało być bardzo przykre dla królowej ze względu na osobę gospodyni, obecnej starościny Wypyskiej, a dawniej Jadwiszki. Radziwiłów natomiast odwiedzili małżonkowie wspólnie i byli przez nich niesłychanie wystawnie przyjmowani. W Wilnie wizytowali dom jezuitów na Łykiszkach, a ojciec Jan Chodyński poświęcił parze królewskiej aż dwa poematy Donum nuptile – podarek ślubny – ze względu na stosunkowo niedawne wesele oraz Florie Lucistiane, kwiaty z łukiszek. 27 marca 1639 roku Władysław IV potwierdził przywileje Akademii Wileńskiej. W drodze powrotnej ponownie spotkano się z elektorem, tym razem w Szczytnie, na terenie Prus książęcych. Dziedzinami, w których małżonkowie się dobrze rozumieli, były zainteresowania intelektualne i artystyczne. Oboje królestwo byli bardzo muzykalni, Władysław zmniejszył, lecz udoskonalił kapelę ojca. Na jej czele stał teraz kompozytor Marko Skaki, autor wielu partytur operowych. Dworski zespół muzyków występował zarówno w czasie uroczystości kościelnych, jak też państwowych i rodzinnych. Od roku 1637 zorganizowany został Stały Teatr Dworski. Jedną z komnat zamkowych, dziś nie wiadomo którą, przerobiono na salę widowiskową. Sprowadzono machiny, Scena była dwupoziomowa. Przygotowanie poszczególnych imprez teatralnych kosztowało dużo i dlatego każda z nich stała się wielkim wydarzeniem. Z tego też względu nie mogły być częste. Obliczono, że w ciągu całego panowania Władysława IV wystawiono ogółem 10 oper, 7 komedii, głównie typu dell'arte i 6 baletów. Zwykle odbywało się jedno, wyjątkowo dwa przedstawienia, nieraz łączone z jakimś wydarzeniem dworskim. Spośród śpiewaków szczególnie słynęła Małgorzata katanea, która jednak po dłuższym pobycie w zimnej Polsce wróciła do słonecznej Italii. Mówiono i śpiewano po włosku. Przybycie do Warszawy Cecylii Renaty wpłynęło ożywiająco na życie teatralne i większość oper i baletów wystawiono właśnie w latach 1637-1641. Zachowała się notatka z owych czasów, że zarówno Władysław IV jak i jego małżonka z podziwem słuchali jednej z oper. Wiadomo poza tym, że królowa osobiście doglądała strojów aktorów, a w niektórych przedstawieniach występowała nawet sama wraz z królewną. Poza sztuką teatralną monarcha interesował się malarstwem i powiększył kolekcję swego ojca. Dlatego też przebywający nadal na dworze Dolabella i inni artyści malowali specjalnie zamawiane portrety i sceny historyczne, np. kapitulacje wojsk rosyjskich pod Smoleńskiem. Z osobą Cecylii Renaty związana jest jej podobizna, pędzla dankersa de Rie oraz upamiętnienie takich wydarzeń jak ślub pary królewskiej i chrzest ich syna. Nie ma danych świadczących o zainteresowaniach królowej architekturą, jednak szykując się na jej przybycie, Władysław IV przebudował wszystkie rezydencje warszawskie, zamek, ujazdów i siedzibę przy krakowskim przedmieściu. Na zamku zakończono budowę sali teatralnej, Galerii arkadowej od strony Wisły, łazienki i bramy wjazdowej świętokrzyskiej przeniesiono w inne miejsce kuchni i zburzono większość mało reprezentacyjnych okolicznych drewnianych budynków. Spośród pięćdziesięciu izb zamkowych właściwe mieszkanie króla składało się tylko z siedmiu pokoi w północno-wschodnim narożniku. W latach 1637-40 dokonano dalszej przebudowy zamku. Poza tym Władysław IV wzniósł w Warszawie murowany pałac ujazdowski, kaplicę loretańską na Pradze oraz rozbudował i upiększył dawną siedzibę ciotki Anny Wazówny na krakowskim przedmieściu, obecny pałac Kazimierzowski w obrębie uniwersytetu. Na tarasie tej ostatniej rezydencji król z królową często spożywali posiłki. Prawie w ciągu dwóch pierwszych lat małżeństwa Cecylia Renata nie zostawała matką. Oczekiwane macierzyństwo stało się więc wielkim wydarzeniem. Okres ciąży był dla niej przykry, gdyż stosunki z małżonkiem zaczęły się psuć. Pozytywne było jedynie to, że Władysław przez wiele miesięcy czuł się na ogół dobrze pod względem zdrowotnym. Jednak w lutym 1640 roku odbyło się tak huczne wesele któregoś z dworzan, że jeden kawaler złamał w tańcu nogę, a jakaś dama poroniła. Po tej zabawie również król zachorował, gdyż powróciły bóle i inne dolegliwości. Wkrótce potem, 1 kwietnia 1640 roku, o godzinie czwartej nad ranem, królowa urodziła syna. Dziecko przyjmowała akuszerka przysłana przez bratową z Wiednia. Lekarz był obecny w komnacie, ale siedział za zasłoną, za której miał wyjść tylko wówczas, gdyby zaszły jakieś komplikacje. Podobnie za zasłoną przebywały panny z Fraucymeru. Zbolały król leżał w sąsiednim pokoju i mówiono, że na tle jego głośnych jęków małżonka bardzo cicho urodziła syna. O przyjściu na świat Królewicza powiadomiła ojca pani von Ekelin. Zobaczywszy maleństwo, Władysław zawołał Witaj, gościu nowy, gościu pożądany. Z powodu dolegliwości monarcha nie wziął jednak udziału w wystawnym bankiecie. Chrzciny odbyły się w katedrze św. Jana w Warszawie 18 kwietnia. Uroczystość celebrował arcybiskup gnieźnieński Jan Lipski. Ojcem chrzestnym był cesarz, którego zastępował Kulewicz Karol Ferdynand. Dziecko otrzymało imiona Zygmunt Kazimierz. Ochmistrzynią małego została panna von Eckenberg, późniejsza księżna Czartoryska. Król kazał syna ubierać po polsku i w tym języku z nim rozmawiać. Wątły Zygmunt Kazimierz był podobno ogromnie rozkosznym dzieckiem i powszechnie nazywano go Anielskim. Przyjście na świat syna tylko na krótko poprawiło stosunki małżeńskie. Wiosną i latem Władysław czuł się bardzo źle, ciągle jęczał, a na posiedzenie Senatu 26 maja 1641 roku został wniesiony w łóżku. W związku z tym cesarz przysłał mu z Wiednia swego lekarza Krausa. Jesienią natomiast nastąpiła poprawa utrzymująca się również w roku następnym, choć i wówczas monarchę na schody trzeba było wnosić w fotelu i często miał nogę obandażowaną. Przeżywał w tym okresie duże trudności finansowe, a w dodatku wszędzie odmawiano mu pożyczek. Sytuacji tej nie zmienił fakt, że 14 maja 1642 roku Opat Makowski, wysłannik królewski w sprawie sum neapolitańskich, otrzymał we Włoszech od króla hiszpańskiego Filipa IV dla rodziny Wazów miasto Nole i kilka okolicznych wsi, a nieco później miasto Teatina i włości Salerno. Z dochodów tych jednak korzystało poza królem całe jego przyrodnie rodzeństwo. Suma długu Władysława osiągnęła wysokość prawie 4,5 miliona złotych polskich. Aby ją spłacić monarcha musiał zwrócić się o pomoc do Sejmu, który w 1643 roku uchwalił rzeczywiście niezbędne podatki. Głównymi wierzycielami byli kupcy gdańscy. Pomimo tych kłopotów i złego stanu zdrowia, Waza miał wiele przelotnych przygód miłosnych i znane są nawet nazwiska Mieszczek, Zgrodna i Wilna, Przycikowa, Salmonówna, któremu sprowadzali stręczyciele.